Atrakcyjność seksualna jest ważna, choć nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. Pamiętam, jak kiedyś miałam epizod depresyjny i bardzo przytyłam. 15 kilo w ciągu nieco ponad pół roku. Fatalnie się z tym czułam, kompletnie nieatrakcyjna seksualnie. W związku z tym chodziłam w workowatych ciuchach, z włosami zasłaniającymi twarz. Chciałam się ukryć. Oczywiście nikt na mnie nie patrzył, więc czułam się coraz gorzej. Niewidzialna. Kobieta musi czuć się dobrze w swoim ciele, żeby mieć udany seks? Bardzo ciekawie opisała ten stan Katarzyna Nosowska, a w ja, jej powiedziała. Genialna książka dla kobiet, które szukają swojej tożsamości, kobiecości, zmagają się z depresją i nie wiedzą, jak zakomunikować mężczyźnie, by dobrze robił jej seks oralny, czyli liza Ucipkę. Ta książka przysłuży się również mężczyznom. Szerzej opowiadamy o tym wempikowym podcaście pod tytułem Dialogi waginy i penisa, który nagraliśmy we zespół z Tobą i Beatą Biały. Oczywiście kobieta musi czuć się dobrze w swoim ciele, pozytywnie je postrzegać, bez względu na to, jakie ono jest. I to jest problem. Kobiety mniej akceptują wygląd własnego ciała niż ich partnerzy. Do mojego gabinetu trafiają piękne kobiety, które uważają się za maszkarony. Zawsze mnie zadziwia, jak bardzo okrutne kobiety potrafią być dla siebie samych. Obrzucają się najgorszymi obergami. Wyglądam jak spasiona świnia, tłusta, trzęsąca się galareta. Tymczasem dla mężczyzny, dla większości z nich, pewne wahania wagi partnerki nie mają znaczenia. Naprawdę facet nie kłamie, gdy mówi i tak cię kocham. Dla niego pięć kilogramów w tę czy w tamtą stronę nie zmienia ogólnego obrazu kobiety, w której się zakochał, której pragnął. Jest pewną sprzecznością, że w momencie, gdy kobieta bardzo się zmieni, na przykład przytyje nie 10, ale 40 kg. Nagle deklaruje, że stała się fanką body positivity i żąda, żeby mężczyzna nie tylko akceptował i nie komentował, ale jeszcze by ją kochał i pożądał taką, jaka aktualnie jest. A szczerze mówiąc, to tak nie działa. Jeśli ktoś lubi bardzo szczupłe kobiety, to przejście z rozmiaru 36 na 38 nie robi na nim wrażenia. Ale jeśli to nagle jest 44-46, dla zdrowia i poprawnego funkcjonowania wszystkich narządów doradzałbym, żeby jednak starać się pilnować BMI. Oczywiście w drugą stronę też tak jest. Facet, który szarał za kobietą w rozmiarze 46, nie będzie zachwycony jej metamorfozą do rozmiaru 36. Poczekaj, ale to nie fair. Znam wiele kobiet, które bardzo przytyły pociąży i chcą mimo wszystko czuć się kochane i akceptowane. Same wkładają dużo wysiłku, żeby oswoić to swoje nowe ciało. To jest dorabianie ideologii do sytuacji, w której zagrożone jest twoje zdrowie. Powiedziałem już, że kilka kilogramów nadwagi to nie jest problem, ale kilkadziesiąt już tak i dobrze o tym wiesz. Ja też jestem za tym, żeby kochać swoje ciało, ale mówię otwarcie, z czym się spotykam w gabinecie. Niektórym mężczyznom podobają się kobiety otyłe, czy nawet chorobliwie otyłe, ale nie oczekujmy, że ktoś kompletnie zmieni swoje preferencje, bo jego partnerka przybrała w ciąży i połogu 40 kilogramów. On będzie ją nadal kochał, będzie ją głaskał po głowie, ale nie będzie chciał uprawiać z nią seksu. Zresztą ona też nie będzie chciała uprawiać seksu, jeśli dawniej zadbany facet przytyje te wspomniane 40 kg. Otyłość nie jest zdrowa, tak jak palenie papierosów nie jest zdrowe. I sytuacja, w której ktoś nie może schudnąć, jest tak naprawdę rzadka. Najczęściej jednak ta osoba po prostu rzetelnie nie próbuje pracować nad tymi zaburzeniami odżywiania, tak jak nie próbuje rzucić palenia. Mimo to palacze zepchnięci do defensywy nie żądają, żeby ich kochać razem z ich papierosami. A niektóre otyłe kobiety tego właśnie oczekują, chociaż mogłyby schudnąć z korzyścią dla swojego związku i siebie. Jestem pierwcą ciału pozytywności, czyli akceptowania swojego ciała razem z jego niedoskonałościami. Ale należy pamiętać, że akceptacja ma swoją cenę i swoje granice. To nie jest tak, że otyłość jest zdrowa. Nie mówię o dodatkowych kilogramach, tylko o stanie chorobowym. I nie jest tak, że jeśli mężczyzna zakochał się w kobiecie ważącej 55 kg, to będzie mu się podobała w wydaniu dwa razy cięższym. Czasem tak, a czasem nie, bo on po prostu preferuje szczupłe sylwetki. Dodam, że byłby tu w mniejszości. W pewnym badaniu pokazano rysunki kobiecych sylwetek mężczyznom i oni jako najbardziej atrakcyjną wskazali bardziej pełną figurę niż kobiety. Po co tam podobają się kobiece kształty, rzadziej są amatorami wybiegowych modelek niż się ich partnerkom wydaje. Przyszła niedawno do mnie para. Ona przytyła ponad 30 kilogramów pociąży i tak już zostało. On nie komentował, nie wywierał presji. Podjął dwie próby porozmawiania z nią o jej wadze, ale został zgaszony. Nie masz pojęcia, jakim wysiłkiem była dla mnie ta ciąża. Nie obiadałam się, daj mi czas! Krzyczała ona. Dał czas. Po trzech latach sytuacja była bez zmian. I znalazł sobie kochankę. Dlatego do mnie przyszli. Chciałem rozmawiać, odpychałaś mnie. Myślałem, że zauważysz, że już nie inicjuje zbliżeń. Nie rzucam się na ciebie w łóżku jak kiedyś. Ale nie zauważyłaś. Więc znalazłem sobie kochankę, bo potrzebuję seksu. Przepraszam cię bardzo, ale twoja otyłość jest dla mnie aseksualna. Powiedział. Prawie się popłakał. Było widać, jak wiele wysiłku kosztowało go to wyznanie. Dodał, że jest mu wstyd. Ona też miała łzy w oczach. Ale dlaczego ty mi o tym nie powiedziałaś wcześniej? Dlaczego? Dopytywała. No właśnie, bo ona oczekiwała stuprocentowej akceptacji. A przecież miłość nie polega na tym, że jak ktoś się zaniedba, to my się uśmiechamy z łagodną akceptacją i zmuszamy do seksu. Akceptacji bezwarunkowej mogliśmy oczekiwać jedynie od rodziców, ale ja spotykam się często z odwrotną sytuacją. Ona zadbana, włosy zrobione, fajnie ubrana, umalowana, pachnąca dobrymi perfumami, a on w przyciasnych bermudach, z nad których wylewa mu się brzuch. Włosy sterczą mu z ucha i nosa, ale zadowolony z siebie bardzo. Tak, często tak bywa. Powiem ci dlaczego. Bo mężczyznom wydaje się, że dla kobiet liczą się tylko prestiż, pieniądze, samochód, stanowisko. Moim zdaniem Polki często nie komentują łagodnie, jeśli mężczyzna przytyje. Dopiero mówią w ostrych słowach, jak zaczyna chrapać, sapać na schodach, bo zrobił się taki otyły. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Mężczyźni w Polsce mają zdecydowanie zawyżoną samoocenę dotyczącą wyglądu, a kobiety przeciwnie. Mają nieproporcjonalnie niską w stosunku do klasy, jaką reprezentują. Nieraz i nie dwa obserwowałem sytuację. Siedzi pięciu facetów, piją piwko albo układają chodnik i idzie atrakcyjna kobieta. E, może chciałabyś poczuć prawdziwego mężczyznę? Jaka ładna pani, pewnie da się zaprosić na kawkę przeze mnie. I tak dalej i tym podobne. Nie wiem, jak to jest możliwe, że ci faceci nie widzieli się z zewnątrz. Są z zupełnie innej planety niż ta kobieta. Nie mają u niej szans. Ośmieszają się, stając w konkury do takiej laski. Natomiast gdy przechodziła kobieta z jakąś w męskim odczuciu niedoskonałością, z nadwagą, trądzikiem, bezlitośnie ją skanowali od góry do dołu i komentowali na cały głos. Obrzydliwe. W Polsce maczo znaczy często niechlujny, hamski, niedomyty, nieznający języków obcych. Szerzej pisałem o tym w książce Instrukcja Obsługi Maczo. Niesamowite, ale mnóstwo facetów sądzi, że na kobietach robi to wrażenie. W obecnych realiach nie dziwi mnie zupełnie fakt, że wiele poleg nie jest w stanie znaleźć partnera na swoim poziomie. Mam taką pacjentkę. Niewysoka blondynka, filgranowa. Męża poznała kilkanaście lat temu. Chłop prawie dwa metry, uprawiał wtedy sporty, wyglądał jak z obrazka. 90 kilogramów masy mięśniowej. Ale teraz waży 140 i jej się to nie podoba. On chciałby uprawiać seks tak samo często jak dawniej. Niestety nie ma już kondycji, więc kładzie się na plecach i oczekuje, że ona sama wszystkim się zajmie. Pokłócili się, on uniósł się honorem. Zaczęli się kochać w pozycji klasycznej. O widzisz jak jęczysz i sapiesz, więc jednak jestem świetnym kochankiem, powiedział jej potem. Jęczałam z bólu i dlatego, że bałam się, że mnie udusisz. Odparła. Dla postronnego obserwatora byłaby to groteskowa sytuacja, ale zapewniam, mojej pacjentce do śmiechu nie było. Trudno jej było namówić męża na wizytę u mnie. Jeszcze trudniej na odchudzanie. Ale wiesz, że obietnica, że gdy on schudnie, znów będą się kochali, jak kiedyś zrobiła na nim wrażenie? Odchudza się, a ona nagradza go za każdy sukces. Nie. Nie tak, jak myślisz. Po prostu jest dla niego miła. Zauważa to, że on się stara. Docenia go. To działa na mężczyznę. Według starej, złotej zasady mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Na drugim krańcu biegu na ciało pozytywności jest totalny brak akceptacji swojego ciała. W tym wstydzenie się jego naturalnych wydzielin, jak krew czy śluz i naturalnych procesów, jak gazy czy odgłos chlupotania podczas seksu, gdy kobieta jest bardzo podniecona. Chociaż ja na przykład bardzo lubiłam uprawiać seks w czasie miesiączki. Szybciej się podniecałam, pewnie dlatego, że wargi sromowe i łechtaczka były lepiej ukrwione. Niektóre kobiety bardzo lubią uprawiać seks w trakcie menstruacji. Niektórzy faceci też. Czasami żartują, że są jak Mojżesz, bo też przeszli przez Morze Czerwone. Wiele kobiet sądzi, że mężczyźni tego nie lubią. Najczęściej jednak panie ze swoimi partnerami o tym nie rozmawiają. To jest tabu. Nie mówi się, mam okres, tylko boli mnie głowa. Ostatnio na kongresie koleżanka psychoterapeutka powiedziała, że boli ją głowa. Zapytałem, czy ma okres. Była oburzona, że w ogóle dotknąłem tego tematu. Myślę, że o miesiączce kobiety i mężczyźni powinni rozmawiać otwarcie. Pamiętam, jak w szkole dziewczyny ukrywały w dłoniach tampony, idąc do łazienki. Znajoma opowiadała mi, że w Japonii, w supermarketach, kasjerka przy kasie pakuje tampony czy podpaski do papierowej torebki, żeby nikt nie widział, że klientka jej kupuje. Bo nie wolno odsłaniać przed obcymi tak intymnych procesów, przyznawać się, że mamy cielesność, że nasze ciało produkuje jakieś wydzieliny. Krwawi. Ale wiesz, nie trzeba jechać do Japonii, żeby spotkać osoby, które nie przyznają kobiecie prawa do cielesności. Zadziwia mnie, że czasami kobiety same sobie tego prawa nie przyznają. Pamiętam idiotyczny odcinek seksu w Wielkim Mieście, w którym Kerry puściła bąka przy Mr. Bigu. Pół godziny zastanawiania się, czy kobieta tak może i natrząsania się z tego. Wiele moich pacjentek jest owładniętych manią boskości. Jakby nie mogły ujawnić przed mężczyzną druzgocącego faktu, że ich chciała pachną nie zawsze wanilią, że raz w miesiącu krwawią. Bo jaką zobaczy krew na swoim członku, przerazi się, powiedziała mi jedna z nich. Takie podejście paradoksalnie może skutkować dokładnie tym, że oderwany od rzeczywistości mężczyzna nie będzie miał pojęcia, jak wygląda u kobiety okres. Przyszła raz do mnie para, oboje po trzydziestce z Warszawy, z wyższym wykształceniem. Ona zaproponowała seks w trakcie miesiączki. Działamy, podchwycił on. Po czym zobaczył czerwony ślad na penisie i zemdlał. Zaczął panikować, czy jej nie skrzywdził, czym powstrzymać krwawienie, czy wzywać pogotowie lub gnać na ostry dyżur. Wiem, brzmi jak groteska, ale wydarzyło się naprawdę. Zawsze zastanawiam się w takich chwilach, gdzie była matka tego mężczyzny. Dlaczego nie powiedziała mu najnormalniej w świecie, jak miał pięć lat, o widzisz synek, mamie co miesiąc leci trochę krwi, ale nic nie boli, dlatego mam podpaski i tampony. Mój pacjent miał dwie siostry, też nigdy nie wspomniały o menstruacji. A przecież to normalna sprawa. Ten człowiek przeżywał to kilka dni. On naprawdę nie miał pojęcia, jak wygląda miesiączka. Nigdy nie poświęcił tej kwestii ani jednej myśli. Jako specjalista sądzę, że jeśli mamy ochotę, warto takiego seksu w czasie miesiączki spróbować. Może będzie nam odpowiadało, może nie. Wagi nie może to pomóc. Orgazm zmniejsza ból całego ciała. Sprzyja rozluźnieniu mięśni. Jeśli kobieta kiepsko się czuje, stosunek, ale czuły, pełen bliskości, pełnego miłości dotyku, powinien poprawić jej nastrój. To zadziała też więziotwórczo. On mnie kocha, pożąda, nawet jeśli krwawie i przybrałam dwa kilogramy w czasie miesiączki. Chce ze mną być choć nie jestem w najlepszej formie. Wiele kobiet zna świetny sposób na przełamanie wstydu i oporów związanych z wyglądem własnego ciała. Lampka wina. W małych ilościach alkohol bardzo pomaga. W tej kwestii polecam lekturę książki Ile możesz wypić profesora Johannesa Lindenmejera. Alkohol pomaga się rozluźnić, zapomnieć o codziennych stresorach, ale też zapomnieć o swoim ja idealnym. Po lampce wina nie zastanawiasz się już, którym profilem ustawić się do światła i czy ci się fryzura nie zepsuła. Problem pojawia się, gdy kobieta nie chce uprawiać seksu bez alkoholu. On staje się czymś w rodzaju imperatywu. Bez niego już nie dojdzie do podniecenia, o orgazmie nie wspominając. Ale już większe dawki, podkreślam, powyżej trzech dawek alkoholu, te trzy porcje to mniej więcej litr piwa albo dwa duże kieliszki wina, bardzo przeszkadzają. Pojawia się suchość pochwy, ból podczas stosunku, niemożność osiągnięcia orgazmu, czy w ogóle problem z wrażliwością erotyczną i podnieceniem się. Potwierdzam. Osobiście mam wrażenie, że choć alkohol nakręca mnie na seks, odcina mnie zupełnie od bodźców dotykowych z okolic genitaliów. Jakbym kochała się w płaszczu przeciwdeszczowym albo w oderach. Wszystko jest przytłumione. Tak, po pół butelki wina lepiej iść do łóżka spać lub patrzeć w gwiazdy, a nie kochać się. Trafiają też do mnie czasem na psychoterapię kobiety, które są uzależnione na przykład od komórki, od hazardu i nie mogą osiągnąć orgazmu. A kiedyś nie było z tym problemu. Pamiętajmy, że seks pobudza też nasz mózgowy ośrodek przyjemności, ale to samo robią jednoręki bandyta czy ruletka albo gra na smartfonie. Tyle tylko, że gry i maszyny do hazardu są tak zaprojektowane, żeby atakować wszystkie zmysły. Tu coś miga, a tu się kręci, słychać dźwięk brzęczących monet. Wygrałam, wow! To są bardzo silne doznania. Ośrodek przyjemności zostanie przebodźcowany, przez co nie będzie się uaktywniał, gdy zaczniemy się tak zwyczajnie pieścić z partnerem. Będzie oczekiwał fajerwerków w wersji XXL. A propos ja idealnego. Jedna z moich znajomych nosiła makijaż 24 godziny na dobę. Uważała, że to byłoby dla niej upokarzające, gdyby jej partner zobaczył ją bez makijażu. Powiedziała, że czułaby się obnażona. Znasz kobiety, które nie pokazują się partnerom bez makijażu? Znam całkiem sporo. Jedna z moich pacjentek zakończyła niedawno swoje dziesięcioletnie małżeństwo. Mąż nie widział jej ani razu bez makijażu. Teraz ona ma nowego partnera, on też jeszcze jej nie widział, ale jej się już trochę nie chce tak starać. Bo wieczorem przed położeniem się do łóżka robiła nowy makijaż, który miał sprawiać wrażenie bardziej naturalnego. Malowała sobie twarz do łóżka. Tak. Przyszła do mnie, bo chciała wiedzieć, czy mężczyzna zaakceptuje kobietę bez make-upu. Bała się, że on pomyśli, że ona jest jakimś bladym wampirem. To wszystko jest związane z brakiem akceptacji swojego ciała. Niektóre kobiety mają tak mocny, zmieniający rysy twarzy makijaż, że te są nie do poznania. Miałem kilka takich sytuacji w życiu na trwających kilka dni konferencjach. Przy śniadaniu przysiadła się jakaś kobieta. Kto to? Nie znam jej. A to była moja dobra znajoma. Na co dzień jak spudełeczka. Ale ma doklejane rzęsy, bardzo mocno umalowane oczy, które naturalnie mają zupełnie inny kształt. Jeszcze nosi kolorowe soczewki kontaktowe. Bliskość jest od tego, żeby zrzucać maski. Emocjonalne, intelektualne. Jeśli ktoś przy teoretycznie najbliższej osobie nie może wystąpić bez sztucznych rzęs, to co to jest za związek? Im dłużej to trwa, tym trudniej jest zerwać zasłonę sztuczności. Przestać udawać. Bo oczywiście świetnie jest dobrze i seksownie wyglądać, ale nikt nie jest seksowny 24 godziny na dobę. Nawet Beyoncé, jedna z najpiękniejszych kobiet świata. Czasem choruje, ma torsję i nie wygląda wtedy wcale jak gwiazda. Gdy wybuchła pandemia, zaczęło się do mnie zgłaszać ponad przeciętnie dużo mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Pozamykali się fryzjerzy, upowszechnił się zdalny model pracy. Kobiety przestały się malować, pojawiły się odrosty. Znam dwie, które ogoliły głowy. Dla mężczyzn to był szok. Nie chodzi o to, że kobieta bez makijażu nie może być seksowna, tylko o to, że ta zmiana była zbyt diametralna. Pociągnęła też za sobą przemianę psychologiczną. Kiedyś rzutka agresywna pani dyrektor stała się łagodną mamcią snującą się po mieszkaniu w dresowej sukience z szarej dzianiny, a on pożądał lwicy w czerwonych szpilkach do granatowego kostiumu, która nosiła jedwabną bieliznę. Pewnie trudno ci będzie uwierzyć, ale paru moich pacjentów dopiero w pandemii dowiedziało się, co to są odrosty. Jeden myślał, że jego partnerka jest chora, bo nagle pojawił jej się czarny pasek na głowie między blond włosami. Słyszałam podobne historie od koleżanek. Lockdown był wydarzeniem, które wytrąciło nas z dotychczasowych orbit. Każdy z nas funkcjonuje w kilku ważnych rolach. Jestem kobietą, dziennikarką i pisarką, matką kochającą jeździć konno, ogrodniczką itd. W pandemii wiele z naszych ról odpadło. Mąż mojej koleżanki stracił pracę. Nie chodził na siłownię i tenisa, bo nie mógł wyjść z domu. Siedział przed komputerem i grał w gry, sącząc piwo – Powiedziała, że zamienił się w kogoś obcego, kogo ona w ogóle nie pożąda. Profesor Zbigniew Izdebski przeprowadził badania seksualności Polaków w pandemii i stwierdził, że w grupie wiekowej 30-49 lat, bardzo aktywnej seksualnie, spadło o 12 punktów procentowych zadowolenie z życia intymnego. Wzrosło natomiast o tyle samo w grupie 60+. Tak było, tak jest i powiem Ci dlaczego. Ta grupa, o której mówisz, w której w pandemii poleciało zadowolenie z seksu, to są ludzie aktywni poza domem i związkiem. Oni się często rozmijali. W związku z tym mnóstwo rzeczy nie irytowało. To, że on jest siewcą chaosu, bo bałaganił głównie w swoim biurze i szatni na siłowni, wracał wieczorem i owszem cisnął krawatem za kanapę, ale dało się to przeżyć. Ale już nie zostawianie brudnych naczyń i skarpet po całym domu od rana. Wielu moich pacjentów powiedziało, że dopiero w pandemii zorientowali się, jak bardzo różnią się ich światy wartości i zainteresowań od światów partnerów. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. A w pandemii, w lockdownie, oczy widziały i słyszały wszystko. Cała prawda, całą dobę. Wiele związków tego nie przetrwało. To nadal jest problem dla par, w których partnerzy, najczęściej oboje, pracują w trybie zdalnym lub hybrydowym. Dotąd ludzie przeżywali ten kryzys po przejściu na emeryturę. Nagle zostawali sami w domu. Teraz przytrafiło się to za sprawą koronawirusa pokoleniu 30 i 40-latków. U PAR 60+, nie było tego efektu, bo oni ten kryzys w związku mają już za sobą, bo też więcej czasu spędzają razem w domu. No dobrze, ale co zrobić, jak ona ma po pandemii kilka kilogramów nadwagi, zaczęła biegać, przeszła na dietę, ale na razie nie jest w stanie na tyle siebie zaakceptować, żeby swobodnie czuć się w trakcie seksu? Są różne sposoby. Na przykład fantastyczną rzeczą jest body stocking – ubrania na całe ciało z materiału, z którego robione są cienkie rajstopy. Są w każdym rozmiarze. Oczywiście one są bardzo fikuśnie powycinane w odpowiednich miejscach, czyli na genitaliach i piersiach. Mają różne wzory. Body stocking odpowiednio dobrane, ukryje covidową oponkę na brzuchu czy celulit, którego, zapewniam, mężczyźni w ogóle nie widzą, bo większość nie ma pojęcia, jak on wygląda. Ale kobieta poczuje się pewniej. Taki strój bywa zresztą fajnym urozmaiceniem seksu. Opowiadała mi pacjentka, 54 lata, że kupiła takie bady stocking, które miało na plecach wzór anielskich skrzydeł. Czy też może raczej diabelskich, bo były czarne. Na no, jej mężu zrobiły fantastyczne wrażenie. Kochali się w pozycji odwróconego jeźdźca. Podobno oboje mieli najlepszy orgazm od kilku lat. Polecam też gorsety. Można kupić fajną bieliznę w seksshopie, markowym sklepie. Raczej nie radziłbym wybierania takiej bielizny na Allegro, Trzeba pójść do sklepu, dobrać coś do sydwetki, zdać się na pomoc ekspertki. Ogólnie to działa na mężczyzn, ale lepiej wcześniej urządzić w domu próbę generalną. Zobaczyć, jak to, co kupiłam, na mnie leży, ale też jak się w tym czuję. Bo jeśli czuję się dziwacznie przebrana, a nie seksownie ubrana, to warto jeszcze nie pokazywać się partnerowi, tylko pochodzić w nowym wdzianku po domu, by się bardziej oswoić. Jedna z moich pacjentek kupiła sobie czarny sznurowany gorset i pas do pończoch, wybiła kieliszek wina... Czekała na męża seksownie upozowana na łóżku, a gdy on wszedł do sypialni, ona poczuła się głupio, skuliła i nakryła kołdrą. To wzbudziło w mężu bardzo silne uczucia opiekuńcze, a przecież nie taki był cel. Ale generalnie wiem z opowieści pacjentek, że warto zadbać o fajną bieliznę. I nie trzeba się bać. Firma Lipari na FB i G urządza lajwy, pokazy z modą. Większość kobiet, które prezentują na tych pokazach bieliznę, ma standardową sylwetkę. To nie są modelki. Jedna ma brzuszek, druga nie ma talii, trzecia ma dużą pupę. Widzę, że mnóstwo kobiet ogląda te pokazy. Nie dziwię się zresztą, te kobiety świetnie wyglądają. Są w tej naturalności seksowne i kobiece. Z przyjemnością się na nie patrzy. Kobieta nie musi wyglądać jak Ewa Chodakowska czy Julia Wieniawa, żeby podobała się mężczyznom. Wystarczy, żeby akceptowała siebie. Dbała o siebie, bo siebie lubi. I w zgodzie ze sobą. To od razu widać w uśmiechu, spojrzeniu. Postawię całego ciała. I w seksie też. Na koniec dodam, iż polecam całym sercem powodzenia Lio Grande. Ten film przepisuje na receptę, gdyż doskonale ilustruje omawiane przez nas powyżej kwestie. Jest bardzo body positive. Nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. Brytyjscy naukowcy dowiedli, że kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej oceniają atrakcyjność kobiecego ciała. Kobietom wydaje się, że będą lepiej wyglądały i bardziej podobały się mężczyznom, jeśli będą miały duże piersi i małe pupy. Mężczyznom zaś zdecydowanie bardziej podobają się kobiety o niedużych piersiach i sporych pupach.